Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 23. Jest sobota 18 kwietnia. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Prezydent Karol Nawrocki chce pracować nad nową konstytucją. Francja i Wielka Brytania zapowiadają międzynarodową misję w cieśninie Ormus. Wzrosła przewaga Tisy w węgierskim parlamencie. Po przeliczeniu wszystkich głosów Ewa Worobiec zaczynamy. Suma wydarzeń. Prezydent powoła w najbliższym czasie Radę Konstytucyjną. To ma być miejsce pracy nad nową ustawą zasadniczą, zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydent zapowiedział pracę nad nową konstytucją w swoim wystąpieniu w Sejmie po przyjęciu ślubowania. Natomiast w najbliższym czasie zostanie powołana Rada Konstytucyjna. Kanceler będzie informować o tym. Natomiast jest to realizacja tego punktu programu prezydenckiego, który został pierwszego dnia tej prezydentury ogłoszony. W wywiadzie dla Kanału Zero Karol Nawrocki ocenił, że obecny ustrój jest niebezpieczny.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 W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim, były premier wbrew zaleceniom Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Zostało już powiedziane. Ja myślę, że to jest taki fragment bardzo szerokiej analizy, która dotyczy właśnie docierania do poszczególnych elektoratów. Nie wiem, czy aż tak bym określił, ale to jest oczywiście prerogatywa pana prezesa, żeby sobie formułować swoje myśli. Natomiast ja w tej kwestii już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Deklarację przystąpienia podpisali posłowie, senatorowie i europosłowie, w sumie prawie 50 parlamentarzystów. Inicjatywa podzieliła nie tylko środowisko partii, ale i wyborców, z którymi Mateusz Morawiecki spotkał się w Toruniu. Mi się wydaje, że jednak powinien się pan premier wycofać z tego zgromadzenia. Dlaczego? Rozumiem, dlaczego została podjęta decyzja. Czyli w tym momencie, gdzie jest odrębna grupa, w ramach tego samego pisu istnieje możliwość dodatkowych głosów ludzi młodych, którzy właśnie nie głosowaliby na prezesach. Bardzo mieszane uczucia. Nie wiem. Zdziwiony jestem. To próba podziału tej prawicy, czy jednak kolejny krok? Nie, ja mam nadzieję na drodze po głosy, że to raczej na plus dla prawicy. Popiera pani ta działania. Raczej tak. Przyjdzie czas, że oni się zjednoczą. Z uczestnikami spotkania Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Toruniu rozmawiał Mariusz Luda z Polskiego Radia PIK. Nie brakuje paliwa lotniczego w Polsce, uspokaja resort energii. Minister Miłosz Motyka przyznaje jednak, że za granicą sytuacja jest bardzo trudna. Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej niedawno poinformował, że zapasy paliwa lotniczego w Europie wystarczą na 6 tygodni, jeśli nie zostanie odblokowana ciepła. Z unijnymi wymaganiami w tym zakresie, podkreślał wiceminister energii Wojciech Wrochna. Nie mamy dzisiaj żadnego ryzyka, że w najbliższych tygodniach tego paliwa lotniczego zabraknie. Zapasy paliwa lotniczego też utrzymywane są na bezpiecznych poziomach i w żaden sposób nie były jeszcze uwalniane. Z kolei szef resortu energii Miłosz Motyka przyznał, że w skali globalnej sytuacja na rynku lotniczym jest tragiczna i że przez kurczące się zapasy paliwa mogą być problemy z lotami. Jeżeli chodzi o siatki połączeń, Niektórych przewoźników one już są ograniczane, więc tendencja jest w zakresie całej Europy dość niepokojąca. Minister Energii dodał, że wskutek problemów z paliwem ceny lotów mogą pójść w górę. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Strzelanina w Kijowie będzie badana jako akt terrorystyczny, informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Napastnik uzbrojony w karabin zastrzelił pięć osób, szósta ofiara zmarła w szpitalu. Wśród kilkunastu poszkodowanych w ciężkim stanie jest dziecko. Prezydent Ukrainy Wołodymir Załański powiedział, że śledczy badają okoliczności zdarzenia i motywy działania sprawcy. Sprawca wcześniej był już karany, długo mieszkał w obwodzie donieckim, urodził się w Rosji. Śledczy ustalają wszystkie możliwe informacje na jego temat oraz motywy działania. Każdy szczegół związany z pracą ma być zweryfikowany. Zabezpieżono urządzenia elektroniczne napastnika, w tym telefon. Analizowane będą wszystkie używane przez niego środki komunikacji.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 Francja i Wielka Brytania zapowiadają międzynarodową misję w cieśninie Ormus. Przedstawiciele prawie pięćdziesięciu państw rozmawiali dziś podczas wideokonferencji o inicjatywie, która ma zabezpieczyć żeglugę po zakończeniu wojny z Iranem. W najbliższych dniach ma zostać ustalony konkretny udział poszczególnych krajów.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 Dwie irańskie łodzie wojskowe otworzyły ogień do tankowca w cieśninie Ormus, informuje Brytyjskie Morskie Centrum Operacji Handlowych. Jednocześnie prezydent USA oświadcza, że rozmowy z Iranem idą bardzo dobrze. Terehan Teheran utrzymuje, że deklaracje amerykańskiego prezydenta o sukcesach negocjacyjnych to blef, podkreśliła w polskim Radiu 24 iranistka Karolina Cieślik-Jakubiak. Donald Trump zasugerował chociażby, że Irańczycy mieli zgodzić się na to, że całkowicie zastopują, całkowicie wstrzymają swój program wzbogacania uranu, że ten uran, który został już wzbogacony, miałby być w jakiś sposób przekazany do Stanów Zjednoczonych. Wszystko to zostało przez Irańczyków nazwane nawet nie tyle co blefem, co tak właściwie kłamstwem, ponieważ takie rozmowy, takie warunki nie zostały przez Irańczyków nie tylko zaakceptowane, ale ba, nawet nie doszło do tego poziomu rozmów, żeby móc rozmawiać o tych warunkach, a co dopiero je akceptować. A władze Iranu zapowiedziały dziś ścisłą kontrolę ruchu przez cieśninę Ormuz. Teheran ostrzega, że nie dopuści do częściowego otwarcia szlaku, dopóki amerykańskie siły będą blokować dostęp do irańskich portów, co strona irańska uznaje za naruszenie warunków zawieszenia broni. Władze w Teheranie podkreślają, że nadzór nad jednostkami znajdującymi się w cieśninie Ormus ma obejmować zbieranie szczegółowych informacji o statkach, wydawanie certyfikatów tranzytowych oraz pobieranie opłat za przepływ. Przewaga tis -y w węgierskim parlamencie wzrosła po przeliczeniu wszystkich głosów. Kontrowersje budzą wyniki w jednym z. Po liczeniu głosów z zagranicy i oddanych korespondencyjnie okazało się, że partia zyskała jeszcze cztery mandaty. Ostatecznie na 199 miejsc w parlamencie partia Pejtera-Modiora zajmie 141. Fidesz z KDNP będą miały 52 posłów, a skrajnie prawicowy Miho Zang 6. Partia Wiktora Orbana wygrała tylko w 10 okręgach jednomandatowych. Przyszły premier lider Tisy zapowiedział, że jego ugrupowanie analizuje sposoby zakwestionowania wyników w jednym z okręgów na zachodzie kraju. Różnica między kandydatem Fideszu a kandydatką Tiszy wyniosła tam 248 głosów. Startował tam również niezależny kandydat o nazwisku Peter Modior, który uzyskał 900 głosów. Zgłoszenie jego kandydatury to prawdopodobnie inicjatywa lokalnych działaczy związanych z partią Wiktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Leon XIV oświadczył, że prowadzenie debaty z prezydentem USA na temat wojny w Iranie zupełnie nie leży w jego interesie. Papież podkreślił jednocześnie, że będzie nadal głosił ewangeliczne przesłanie pokoju. Na pokładzie samolotu w czasie podróży po Afryce zwierzchnik kościoła katolickiego dodał, że doniesienia o jego rzekomym sporze z amerykańskim prezydentem są nie w pełni dokładne. Leon XIV stwierdził, że jego słowa o świecie niszczonym przez garstkę tyranów nie były wymiarowane w przywódce USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił kilka komentarzy na mój temat. Wiele z tego, co napisano od tamtej pory, to raczej komentarze na temat komentarzy, próby interpretacji tego, co zostało powiedziane. Przemówienie, które wygłosiłem na spotkaniu modlitewnym o pokój kilka dni temu, zostało przygotowane dwa tygodnie temu. Na długo, zanim prezydent w ogóle skomentował moje przesłanie o pokoju, które promuje. Odebrano to jednak, jakbym próbował ponownie debatować z prezydentem, co zupełnie nie leży w moim interesie. Do napięć doszło po wpisach w mediach społecznościowych, w których Donald Trump nazwał papieża słabym i skrytykował jego podejście do polityki zagranicznej. Watykan zapowiedział jednak, że Leon XIV będzie nadal zabierał głos w sprawie wojny i sytuacji międzynarodowej. Papież pierwszy raz w historii biskup Rzymu pochodzący z USA podczas wizyty w krajach Afryki zdecydowanie krytykuje wojny, nierówności społeczne i światowych przywódców, którzy inicjują konflikty. mais titrage Systemie ochrony zdrowia są nieuniknione uważa Klara Klingier, dziennikarka i redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Jak zaznaczyła bez dodatkowych środków trudno będzie poprawić jakość leczenia i dostępność usług medycznych. W rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślała, że konieczne jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, a nawet rozważenie podniesienia składki zdrowotnej. Z jednej strony podniesienia nakładów, bo nie da się mieć takiego systemu, jak jest obiecywany przy takich nakładach. Jeżeli my chcemy mieć taki, jak jest europejski, tak to znaczy taki, jak jest zachodniej, jeszcze zachodniej Europie system, to i wydatki, nakłady na to powinny być takie. To może powinniśmy płacić wyższą składkę. Według Klary Klinger potrzebne są także zmiany strukturalne dotyczące szpitali i część placówek powinna być zlikwidowana. Chyba tu w Polsce jest największym problemem to, jaka jest struktura, że my mamy bardzo wiele szpitali, na tym bazuje cały system i kiedyś w końcu naprawdę powinno się zastanowić, czy tali, liczba szpitali na pewno jest potrzebna I wszyscy wpadają w panikę, no bo jeżeli jest źle, no to gdzie idziemy my jako pacjenci? Jak już naprawdę, nie wiem, nie ma tego okulisty, bo się czeka, wpadło mi coś do oka, a ja mam czekać kilka miesięcy na to, żeby mi wyjął ktoś coś z oka, no to idę na SOR, a tak nie powinno być. W poniedziałek rozpocznie się tygodniowy protest Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w obronie pacjentów i przeciw obecnej polityce finansowania służby zdrowia. Suma wydarzeń. Wojsko daje szansę na indywidualny rozwój i budowę zbiorowego bezpieczeństwa, stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Szef MON gościł w Płocku, gdzie przez dwa dni odbywały się wojskowe targi służby i pracy. Czołgi Abrams, wyrzutnie rakiet HIMARS, drony bojowe i wyposażenie komandosa. To wszystko można było zobaczyć na targach w Płocku. Wizytujący ekspozycję i stoiska poszczególnych rodzajów wojsk wiceminister Stanisław Wziątek ocenił, w rozmowie z Polskim Radiem, że współczesne siły zbrojne są szansą dla młodych ludzi na indywidualny rozwój. Mamy poczucie zagrożenia i w związku z tym wszyscy powinniśmy zbudować swoją odporność i swoje umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia. Więc tego rodzaju spotkania, takie targi dają nam okazję do tego, żeby związać wojsko ze środowiskiem cywilnym. Wicerzef Mon podkreślił, że edukacja wojskowa, szkolenia i współpraca cywilów z armią budują zbiorowe bezpieczeństwo. Suma wydarzeń.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 W wakacje do Ustki z Warszawy będzie też kursować pociąg słoneczny kolei mazowieckich. Trasę w jedną stronę ze stolicy nad morze będzie pokonywać w 6 godzin. Stawiamy na połączenia wakacyjne z południa Polski czy Warszawy z kurortami nad Bałtykiem, mówi Janusz Malinowski. Bezpośrednie połączenia z Bielska Białej przez Katowice, przez Warszawę, przez Trójmiasto i pociąg będzie kończył bieg tu w Ustce. To jest kolejna miejscowość nadmorska, kolejny kurort, do którego Zawita pociąg Pendolino. Pociąg Pendolino, dla przypomnienia powiem, przyjeżdża do Świnoujścia, do Kołobrzegu, oczywiście do Trójmiasta. PKP Intercity planuje w tym roku przewieźć 96 milionów pasażerów. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Radiowa Jedynka obchodzi setne urodziny. 18 kwietnia 1926 roku, punktualnie o 17.00 polskie radio zaczęło regularną... ...z Polskiego Radia Juliusz Kaszyński powiedział podczas obchodów, że dotychczas Jedynka była kojarzona z kultową audycją lata z radiem, ale dziś jest to znacznie więcej.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 Juliusz Kaczyński jest przekonany, że radiowa jedynka najlepszym momentem ma jeszcze przed sobą. Następnych stu lat na pewno i jestem o to spokojny, bo radio z wielu powodów będzie z nami zawsze. Jest najszybszym i najbardziej trwałym medium w dotarciu do nas obywateli, a ja jej życzę przede wszystkim odwagi. Odwagi w sięganiu po tematy, po formaty, po ludzi, bo najważniejsze w radiu, są osobowości i jeśli jedynka, a wierzę w to, będzie domem dla rozmaitych osobowości, to zawsze będzie miała odbiorców i zawsze będzie miała słuchaczy. Program pierwszy Polskiego Radia jest obecny w Eterze całą dobę. W ramówce słuchacze znajdą kilkadziesiąt cyklicznych audycji informacyjnych, publicystycznych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych. Suma wydarzeń. Jutro rano w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się narada na temat zagrożenia ulewami. IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnym deszczem na zachodzie Polski.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 lubuskiego, dolnośląskiego i części wielkopolskiego. IMGW wydał alert drugiego stopnia. Ostrzeżenie przed opadami pierwszego stopnia wydano natomiast dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w województwie wielkopolskim. I tą informacją kończymy magazyn. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze świata punktualnie o północy. Ewa Worobiec dziękuję do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Reklammer. Alles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 po reklamie. 20 minut po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. Prawda, że to był bardzo interesujący wieczór z Polskim Radiem 24. W każdym razie wszystkie wieczory i wszystkie dni z Polskim Radiem 24 są interesujące, a na dzisiaj to już Koniec. Dzisiejszą audycję przygotowali Rafał Wardzyński i Dominika Malkut, zrealizował Karol Smyk, a z państw, do Państwa mówił Paweł Wojewódka. Dziękuję za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Patryk Michalski, dzień dobry. Pora przypomnieć najważniejsze tematy związane z naszą przyrodą, o których w tym tygodniu mówiliśmy w naszej audycji. A jednym z najważniejszych stał się projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. We wtorek w Sejmie zaprezentowała go grupa posłów. rezerwatu przyrody będzie uzależnione od zgody Rady Gminy. Do tej pory nowy rezerwat powołuje regionalny dyrektor ochrony środowiska jedynie po zasięgnięciu opinii Rady Gminy, na której terenie rezerwat ma powstać i która to opinia nie jest dla niego wiążąca. To może skutecznie blokować ochronę najcenniejszych obszarów przyrody, alarmują organizacje pozarządowe. Podobny mechanizm skutecznie blokuje powstawanie nowych parków narodowych w Polsce. O tym rozmawiałem z Katarzyną Wiekierą z pracowni na rzecz wszystkich istot. Nie będzie można ochronić żadnej wartości przyrodniczej w Polsce. Rezerw bo, tak, bo tak jest właśnie teraz w przypadku parków narodowych, czego efekt mamy taki, że od 25 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. Te istniejące się nie powiększyły, a ostatnia nawet próba powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry pokazała, że tam gmina kołbaskowo zgłosiła sprzeciw no i y, była taka wyrwa w tym projektowanym parku. No, on ostatecznie nie powstał, dlatego że prezydent nie podpisał ustawy w tej sprawie. Tak, w przypadku powołania parków narodowych potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta. Tutaj w przypadku Parku Dolnej Odry y, była zgoda większości samorządów. To mógł być przełom, właśnie pierwszy po, po, po wielu latach. Tak się nie stało, wiemy. A to jest skuteczna blokada. I w, tej, w tym momencie, w tym stanie prawnym, jaki mamy, y, rezerwaty to jest... I, no, jedyna opcja, która tak naprawdę może prawnie ochronić tą wartość przyrodniczą. Mówimy o rzadkich gatunkach, mówimy o cennych siedliskach. To jest przyroda, której my po prostu potrzebujemy chronić. Tych terenów chronionych mamy garstkę. 1% terenu obszaru Polski to są parki narodowe, 0,6% to są rezerwaty, z czego 0,2% to są ostatnie tylko dwa lata. Powstało trochę tych rezerwatów, ale to jest tak naprawdę Kropla w morzu potrzeb. Unijna strategia bioróżnorodności. mówi o 10% ścisłej ochrony obszarów. Po co? Po co nam jest potrzebna ta chroniona przyroda? My od niej zależymy. Często Wszędzie. lubię powtarzać w takich rozmowach, że nie mówimy w takim przypadku o ochronie środowiska, tylko mówimy o ochronie środowiska życia człowieka. Tak, I to w ogóle dokładnie. zmienia perspektywę, prawda? Tak, mamy kryzys bioróżnorodności. To, że, to, że te kolejne gatunki, stabilnie, zapewnić nam, dostarczyć tej wody, której my potrzebujemy, nasz przemysł, nasza gospodarka, nasze rolnictwo. No, obecna wiosna nam pokazuje y, bardzo dosadnie, jak bardzo tej wody brakuje. Jeżeli będziemy degradować przyrodę, to my zaburzamy też w ten sposób obieg wody w przyrodzie, pogłębiamy problem suszy, bo ta przyroda nam chroni na przykład też e, zasoby wód i to, że mamy zdrowe, silne odporne lasy, powoduje to, że e, obieg e, wody w przyrodzie dowraca no, do tego normalnego stanu, bo dziś jest zaburzony przez zmianę klimatu. No ale w uzasadnieniu tego projektu y, czytamy, że on ma zapewnić równowagę między ochroną przyrody a rozwojem lokalnych społeczności. Co ty na to? Kompletnie nie rozumiem tego y, argumentu. To jest zadanie państwa, nie samorządów. Rolą państwa zapisaną też w konstytucji jest to, żeby chronić to dziedzictwo przyrodnicze y, Polski. Gminy powinny to jest moje zdanie, ale mogą rozwijać się również w oparciu o te wartości przyrodnicze. Społeczeństwo jest w zupełnie innym miejscu niż nasi politycy, niż nasi rządzący. Zdecydowana większość 70% około Polaków tak, tak, tak, na pewno chce powołania nowych parków narodowych. To, podobna liczba Polaków też popiera ten postulat ochrony 20% lasy od wycinek. 90% ogromna, praktycznie wszyscy chcą, żeby państwo podejmowało się aktywnie takich działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu, żebyśmy zdobywali tą odporność na te zagrożenia, jakie wynikają ze zmiany klimatu. I to właśnie robi przyroda, to robi inwestowanie formy ochrony przyrody nam daje to bezpieczeństwo, że możemy łagodniej przejść przez zmianę klimatu. Brak nowych rezerwatów może jednak negatywnie odbić się także na dochodach gmin. Od 2025 roku te, na terenie których są parki narodowe lub rezerwaty, otrzymują subwencje ekologiczne, zauważa Katarzyna Wiekiera. To działa tak jak e, subwencja, na przykład oświatowa, e, którą gminy dostają na realizację właśnie działań związanych, związanych z publiczną edukacją, czy subwencja dotycząca ochrony zdrowia mm. na realizację właśnie działań związanych z ochroną zdrowia, A tutaj, ponieważ państwo stawia sobie to zadanie ochrony przyrody, przekazuje subwencję gminą i to jest subwencja, która może być wydana na, ce na cele dowolne. Tak, czy to taki... ona nie musi być wydawana na cele ochrony środowiska, czyli tak. gmina otrzymuje powiedzmy taką rekompensatę za to, że jakiś jej teren, no jest wyłączony, nie wiem, z użytkowania gospodarczego, tylko jest przeznaczony na cele ochrony przyrody. Tak, ta subwencja działa też wydaje mi się w sposób, została pomyślana w sposób bardzo sprawiedliwy, też mamy rezerwaty w Warszawie. Ten dochód nie jest już taki duży, więc... Ta... No i to, to jest ważne, co powiedziałaś, że to nie jest dotacja celowa, czyli tak. gmina może ją przeznaczyć na dowolny cel, na przykład nowe przedszkole czy, czy przychodnie koalicja 15 października szła do władzy mówiąc, że my chcemy chronić przyrodę. I to miało być takie narzędzie właśnie, które zmotywuje gminy i samorządy. Do tego by powstawało coraz więcej różnych form ochrony przyrody, bo ta subwencja jest za parki narodowe, jest za rezerwaty, ale jest też za obszary Natura 2000. Subwencja ekologiczna trafia do gminy i może zasilić wszystkich. Te pieniądze mogą być przeznaczone na nie wiem, zajęcia edukacyjne, dla dzieci, dzieci, rozwój, transportu e, miejskiego. Wszyscy mogą skorzystać. Kto korzysta z eksploatowania przyrody? Bardzo wąskie e, grupy, jedna osoba, jedna firma, która chce w pięknym miejscu na przykład postawić osiedla apartamentowców albo, nie daj Boże, jakąś fermę czy chlewnię, e, która potem niszczy wszystkim życie. Organizacje pozarządowe apelują do Marszałka Sejmu, by zamknął ten projekt w sejmowej zamrażarce i nie dopuszczał do dalszych prac. Będziemy w naszej audycji na pewno monitorować tę sprawę. Ale teraz zostawiamy politykę i zaglądamy na warszawską Wisłostradę. Ta jedna z najważniejszych arterii stolicy wiosną korkuje się trochę częściej. Samochody stoją, bo przez ruchliwą jezdnię przechodzą nurogęsi.